Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma 23, ścieżka 2 I choć ów w gruncie rzeczy skrupulatny człowiek wielokrotnie stosował różne sanujące jego finanse oszczędnościowe reformy i miał zwyczaj zapisywania każdej wydanej złotówki, to jednak myślał przede wszystkim kategoriami wydatków. Były wśród nich będące wynikiem nadmiernej chęci uszczęśliwiania całego świata, a zwłaszcza ludzi bliskich królewskiemu sercu, ale te, które współcześnie najbardziej potępiano, pozostawić miały najtrwalszy materialny ślad w postaci łazienek, zamku warszawskiego, królewskich zbiorów sztuki. Zdaniem zresztą niektórych badaczy, zbiory te powstały przy użyciu stosunkowo niewielkich, jak na uzyskane wartości środków. Ale trzeba się też zastanowić, dlaczego ów mądry król, król patriota, ów, Król kochany w dobie 3 maja miał i za życia i u potomnych, a również i w historiografii tak nieraz fatalną opinię. Opinie te psuto mu systematycznie od wstąpienia na tron. Ale kalumnie, jakie rzucano nań wówczas, a zwłaszcza w dobie Radomia i Baru, były tak oderwane od rzeczywistości, że przeszły bez większego echa. Nikt nie mógł na serio długo wierzyć, że Stanisław August był sprawcą rzezi humanańskiej, czy też miał zamiar zniszczyć w Polsce wiarę katolicką. Ale później zaczęto szerzyć negatywne opinie znacznie zręczniej formułowane i znacznie bardziej podobne do prawdy. Kuźnią ich były przede wszystkim zazdrosne koła nowej, już oświeconej opozycji magnackiej z czartoryskimi na czele. Król dobry, ale słabego charakteru, rozumny, ale lękliwy i powodujący się rozkazami petersburskiej protektorki, Dbały przede wszystkim o własne interesy. Oto w skrócie opinia, którą wówczas lansowano i która przetrwała częściowo do dzisiaj. Najtrwalej zaciążyła zaś nad oceną ostatniego króla polskiego jego kapitulacja w 1792 roku. Zapomniano, że była to w gruncie rzeczy kapitulacja całego obozu konstytucyjnego, że królowi świadomie powierzono rolę dogadania się z Katarzyną II, ale ludzie, którzy to uczynili, Wyparli się potem, jak przede wszystkim niedoszły targowiczanin Kołontej wszystkiego i cały odium zrzucili na króla, a udział w Sejmie Grodzieńskim do reszty pogrążył go w opinii patriotycznej. U schyłku Rzeczypospolitej i w dobie porozbiorowej rozbudzony patriotyzm nie akceptował wytyczanych przez Stanisława Augusta dróg postępowania i nie zadowalał się światem jego wartości. Naród, głosił romantyk Joachim Lelewel, niepodległości lub śmierci potrzebował i szukał. Bohaterem narodowym został więc szukający śmierci na maciejowickim polu Kościuszko, a nie zmarły w petersburskim marmurowym pałacu Stanisław August. Koniec pocztu Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Czytał Mirosław Utta. Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1983. Realizacja akustyczna Roman Powała. Uwaga! Prosimy o przewinięcie taśmy do końca ścieżki.